Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.27 kwietnia. Michał Matuś kłania się. Serwis Trójki Krzysztof Zyblewski. Polska może nie odpowiedzieć na prośbę premiera Słowacji o zgodę na przelot do Moskwy. Plan budowy polskiej armady dronowej będzie wspierany przez Ukrainę, zapowiada premier. Wyspy są brytyjskie. Stanowczo odpowiadają Donaldowi Trumpowi mieszkańcy Falklandów. Polski rząd prawdopodobnie nie będzie musiał decydować, czy wydać zgodę na przelot premiera Słowacji do Rosji. Robert Fico zamierza 9 maja uczestniczyć w Paradzie Zwycięstwa w Moskwie. Bratysława wystąpiła do Warszawy o zgodę na przelot. Wcześniej słowackiemu premierowi odmówiły kraje bałtyckie. Rozwiązaniem problemu może okazać się zmiana środka transportu, relacjonuje Michał Makowski.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 Polska broń będzie testowana na froncie na Ukrainie, zapowiada Ministerstwo Obrony. Chodzi o systemy antydronowe i drony. Jak informuje szef Monu Władysław Kośniak-Kamesz, Ukraina ma gigantyczne doświadczenie w produkcji bezzałogowców i trzeba z tego skorzystać. Jesteśmy jak najbardziej zainteresowani tym, żeby te umiejętności i sprawdzenie naszego sprzętu odbywało się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 Wcześniej w Rzeszowi premier Donald Tusk podkreślał, że Polska musi mieć swoją nowoczesną armadę dronową. Szef rządu zapowiedział, że polski plan budowy takiej armady będzie wspierany przez ukraińskie kompetencje i myśl techniczną. Młodzi ludzie potrzebują autorytetów w sieci, podkreślają po akcji Łatwo Ganga eksperci. 23-letni influencer w 9 dni zebrał ponad 257 milionów złotych na pomoc dzieciom chorym na nowotwory. W szczytowych momentach transmisje śledziło półtora miliona internautów. Dla wielu stolatków To, co pokazał, łatwo gang było wyjątkowe. Mega fajna ta zbiórka, mega szczytny cel, no i niech się powtarza. No, kto robi takie rzeczy? Ale najbardziej się zaskoczyłem, jak Lewandowski przyszedł. Ja się ucieszyłem, jak Tomasz Karolak przyszedł. Ja się ucieszyłem, kiedy udało się nazbierać 150 milionów złotych i Wojtek Szczęsny nagrał TikToka z nami na Miamarę. To, to było też super. Ja wpłaciłem 200 złotych. Ja nie miałem kasy na karcie, ale mama spłaciła 50 złotych. Ten stream zmienił opinię mojej mamy troszkę na temat youtuberów, bo ci youtuberzy niektórzy to tak głupio mówią na swoich filmach, znaczy... Jakby... Wydaje się, że nie robią nic pożytecznego. No tak. A tu proszę. No i że ogłupiają dzieci, ale to... Niektórzy nie mogą być tacy. W trakcie streamu do kawalerki Łatwoganga przychodzili też zarówno popularni wśród młodych internautów ekipa Fritza i Drescott, jak i uznani aktorzy i muzycy Agata Kulesza czy Katarzyna Nosowska. Przyjedź i zobacz nasze brytyjskie flagi. Mieszkańcy Falklandów ostro odpowiadają na słowa Donalda Trumpa, który zasugerował, że Stany Zjednoczone mogłyby poprzeć roszczenie Argentyny. O przywiązaniu mieszkańców wysp do Wielkiej Brytanii Anna Rączkowska. Reakcja wyspiarzy z Falklandów nie jest zaskoczeniem. Słowa Trumpa dotykają jednego z najbardziej wrażliwych tematów dla Wielkiej Brytanii. Falklandy od lat pozostają przedmiotem sporu z Argentyną, a każda sugestia zmiany międzynarodowego stanowiska natychmiast wywołuje silne emocje. W tle całej sytuacji pojawia się sprawa wojskowa. Chodzi o dostęp do baz lotniczych, którego Londyn nie udzielił Amerykanom. Właśnie wtedy padła sugestia możliwego poparcia dla Argentyny, co nadało całej wypowiedzi wyraźnie polityczny ciężar. Nie bez znaczenia jest także to, że król Karol III rozpoczyna dzisiaj w Stanach Zjednoczonych Wydarzenie o dużym znaczeniu dyplomatycznym, które ma podkreślić bliskie relacje między oboma państwami. Komentatorzy zaznaczają, że wypowiedzi Trumpa mogą wpłynąć na atmosferę tego spotkania. Sami mieszkańcy Falklandów mówią jasno, chcą pozostać pod zwierzchnictwem Wielkiej Brytanii. Potwierdzili to w referendum w 2013 roku i jak podkreślają, ich stanowisko się nie zmieniło. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. Klimat. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej 40%. Procent ze słońca. Umiarkowana jakość powietrza w dolnośląskiej Czerniawie bardzo dobra, w Czewie poza tym dobra. Na przeważającym obszarze kraju występuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl 18.5 i sport w trójce. Norbert Michalak. Na zakończenie 30. kolejki piłkarskiej ekstraklasy, mecz zespołów, które walczą o utrzymanie. Piast zagra z Arką Gdynia. Drużyny zajmują miejsca 16. i 17. Dzielą je tylko dwa punkty. Szkolniowie carki Dariusz Banasik, który prowadził zespół od, kwietnia, liczy, prowadzi zespół od początku kwietnia, liczy przede wszystkim na lepszą skuteczność swojej drużyny.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 Spore kłopoty czekają piłkarski klub z Łodzi. Widze Łódź, który walczy o utrzymanie w ekstraklasie, będzie musiał radzić sobie bez swojego lidera. Duńczyk Lukas Lerager w niedzielnym meczu z motorem Lublin doznał całkowitego uszkodzenia ścięgna Achillesa i czeka go wielomiesięczna rehabilitacja. Do końca sezonu zostały jeszcze cztery kolejki, a Widzew zajmuje piętnaste miejsce, ale wiadomo, że po dzisiejszym meczu Piasta z Arką Gdynia na pewno znów będzie w strefie spadkowej. Wczoraj kenijczyk Sebastian Sawez został pierwszym, który przebiegł maraton w czasie poniżej dwóch godzin. Podczas imprezy w Londynie pokonał trasę w godzinę 59 minut i 30 sekund. Nie wszyscy jednak z honorem przyjęli jego wyczyn. Niektórzy sugerują, że korzystał z dopingu mechanicznego, ponieważ używał specjalnego modelu obuwia sportowego. Jego buty ważą 97 gramów. Kenijczyk podkreślił, że jego buty oficjalnie zostały dopuszczone do zawodów. W nocy na północnym wschodzie W rejonach podgórskich będzie od minus 4 do 0 Cieplej na południowym zachodzie, południu oraz wybrzeżu od 1 do 4 Jutro w ciągu dnia od 7 do 15 Najcieplej na zachodzie oraz południu Może odrobinę popadać na północnym wschodzie Tam przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem Trójka Program Trzeci Polskiego Radia Michał Jętkowiak, Agnieszka Łukasiewicz Kuba Witkowski Jesteśmy z Państwem do dziewiętnastej 8 minut po osiemnastej A to filet It Still, Portugal The Man To Trójka to keep my hands on Już prawie minut po godzinie 18:00 tu program Trzeci Polskiego Radia. Doroczne, prestiżowe spotkanie dziennikarzy w Waszyngtonie skończyło się zanim zaczęło. Padły strzały, zatrzymano zamachowca, który jak wstępnie wynika ze śledztwa mógł celować w Donalda Trumpa. Karolina Gonet. Napastnik otworzył ogień jeszcze w hotelowym lobby, raniąc agenta Secret Service, po czym szybko został obezwładniony. Mówią, że przebiegł 45 yardów, po prostu ruszył i nagle, bam, przedarł się. Naprawdę, biegł tak szybko, że chyba Liga Futbolu powinna go zatrzymać. Donald Trump wraz z najbliższym otoczeniem został natychmiast wyprowadzony z miejsca zdarzenia. Opowiadał w trójce obecny na miejscu korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski. Stolik numer 100, przy którym siedziałem, był dosłownie 10 metrów od głównego wejścia. No i właśnie za tych drzwi, które były otwarte, przy których stali agenci Secret Service, usłyszeliśmy 4 lub 5 strzałów. Dosłownie chwilę później natychmiast zostały drzwi zamknięte. Do środka na tę scenę wkroczyli komandosi z oddziału specjalnych Secret Service. Zatrzymany 31-latek zostawił manifest. Motywem działania niedoszłego zamachowca miała być nienawiść do chrześcijan. W dokumencie poruszane są wątki polityczne, osobiste żale, a także poważne oskarżenia pod adresem prezydenta. Trumpa, które ten dementował w amerykańskiej telewizji CBS. Nie jestem gwałcicielem, nie jestem też pedofilem. Czytacie te bzdury od jakiejś chorej osoby. Zostałem powiązany z rzeczami, które nie mają ze mną nic wspólnego. W amerykańskich mediach pada pytanie, czy to wydarzenie może mieć polityczne konsekwencje. Zdaniem profesora Michała Urbańczyka, amerykanisty z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, tym razem efekt może być ograniczony. Po pierwsze najbliższe wybory Połówkowe są dopiero mniej więcej za pół roku. Poza tym w tych wyborach połówkowych nie startuje prezydent Trump, tylko są to wybory do kongresu, czyli do Izby Reprezentantów i do Senatu. No a wreszcie po trzecie, no nie mamy takich ikonicznych zdjęć tego zamachu, jakimi dysponowaliśmy po tym nieudanym zamachu w trakcie kampanii wyborczej, gdzie widzieliśmy zakrwawionego Donalda Trumpa na tle flagi. Samemu Donaldowi Trumpowi będzie bardzo trudno wyskontować w jakikolwiek sposób to wydarzenie. Eksperci studzą emocje, ale sam prezydent Trump jak zwykle znajduje własny punkt ciężkości i przekonuje, że gdyby nowa, superbezpieczna sala balowa była już gotowa, do tego incydentu wcale by nie doszło. Nie chciałem tego mówić, ale właśnie dlatego potrzebujemy sali balowej. Jest odporna na drony, ma kuloodporne szkło. Dlatego nalega na to Secret Service, domaga się tego wojsku. Donald Trump już zapowiedział, że wydarzenie ma zostać zorganizowane ponownie w ciągu miesiąca. Kto wie, być może przyspieszą także prace budowlane w Białym Domu. Jest 18.13. Za chwilę w audycji popołudniowej wspomnienia Serhija Myrnego, który 40 lat temu był jednym z likwidatorów skutków katastrofy w Czarnobylu. Try to make it right. But I just need a second and I'm reaching out forever of our Heaven, grupy Overpass. Mogą Państwo na niego zagłosować w liście przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Wystarczy wejść na trójkapolskiradio.pl ukośnik głosowania albo po prostu na stronie znaleźć listę przebojów, zakładkę głosowanie i tam znajdą się, znajdują się utwory, które mogą Państwo wybrać jako te, które na nowe notowanie. Listy przebojów Pierwsza Trójka powinny trafić, a te zestawienia pojawiają się na antenie Trójki w każdy piątek po godzinie dziewiętnastej prowadzi Michał Grawek. Grabkowski. Na razie mamy poniedziałek i 18.18. 18. Wrócimy do wydarzeń sprzed 40 lat. W niedzielę minęło dokładnie tyle od dnia katastrofy w Czarnobylu. Serhij Myrny w 1986 roku był jednym z wielu wezwanych do likwidowania skutków tej katastrofy. Telefon z Wojskowego Biura Uzupełnień zdefiniował resztę jego życia. Ma nadzieję, że doświadczenia sprzed czterech dekad już nigdy nie okażą się przydatne. Rozmawiała z nim Anna Lwowa. Wydarzenia z 1986 roku Serhii Myrny pamięta doskonale. 26 kwietnia. W Charkowie 26 kwietnia to był zwyczajny dzień. W Kijowie również. Nikt jeszcze nic nie wiedział. Dopiero po dwóch dniach władze zaczęły o sprawie informować, ale bardzo oszczędnie. Od Ministrów S.S.S.R. Na Czornobylskiej atomnej elektrostancji przejśła awaria. W gazecie pojawiły się dwa zdania. Standardowy komunikat. Awararia w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej powołano komisję rządową. I tyle. Na miejscu zaczęło się usuwanie skutków katastrofy. Z Wojskowego Komitetu Uzupełnień zadzwonili do mnie 29 kwietnia. Najpierw do pracy, a potem do akademika, w którym mieszkałem. Serhii Myrny był oficerem rezerwy, dowódcą plutonu rozpoznawania radiacyjnego. Poziomy promieniowania były przekroczone około miliona razy. Jego zadanie było proste. Wyjazd opancerzonym wojskowym pojazdem w rejon katastrofy, robienie pomiarów, wyjazd i tak w kółko przez 35 dni. Potem promieniowanie spadło i poziom był wyższy już nie o milion, a o sto tysięcy razy. Niegdyś tętniące życiem pobliskie miasto Prypieć zmieniło swoje oblicze. I pustota, absolutna pustka, nikogo. Jedynym śladem życia było pranie na balkonach, pozostawione jakby ktoś wyszedł na chwilę. Wyglądało to jak miejsce po wybuchu bomby neutronowej, która zabija wszystko co żywe. Ona żywe. Mieszkańcom powiedziano, że wyjeżdżają na trzy dni. Zabrali tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Wielu już nigdy tam nie wróciło. Serhim Myrny po opuszczeniu Czarnobyla przede wszystkim odpoczywał. Dużo odpoczywał. To było pół roku regeneracji. Sen, spokój, wyciszenie. Tam była praca 24 godziny na dobę. Stres, odpowiedzialność, napięcie. Nie da się tego porównać do zwykłej służby. Ale do Czarnobyla wracał jeszcze wielokrotnie. Po latach postanowił opowiadać o Czarnobylu innym i zaczął sprowadzać do strefy wycieczki powstała cała infrastruktura, trasy, punkty kontrolne, kamery monitoringu. Jedna z nich stała przy drodze z Czarnobyla do Kijowa. Jednej z kluczowych tras rosyjskiego natarcia w 2022 roku. Nasza kamera działała na zasilaniu awaryjnym i transmitowała obraz do Kijowa. Ludzie tutaj liczyli pojazdy, które jechały na miasto i przekazywali dane ukraińskiemu wojsku, żeby wiedzieli jakie siły nadchodzą, gdzie są, jak się bronić i kiedy reagować. Jak się i kiedy po nim być. Sergi Myrny bardzo by chciał, aby doświadczenia likwidatorów skutków wybuchu w Czarnobylu już nigdy nikomu się nie przydały. Ale biorąc pod uwagę tempo rozwoju energetyki jądrowej i niestabilną sytuację geopolityczną, nie jest dobrej myśli. Drony. Drony to broń, która może uderzyć w takie obiekty i trudno się przed tym zabezpieczyć. Może to zrobić państwo, grupa ekstremistów, albo pojedynczy człowiek. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej potwierdza wielokrotne rosyjskie ataki na okolice elektrowni atomowych w Ukrainie. W lutym ubiegłego roku jeden z dronów przebił osłonę tej czarnobylskiej. Sarkofag nie jest już szczelny. Z Sergijem Myrnym, który w 1986 roku był jednym z wielu wezwanych do likwidowania skutków katastrofy w Czarnobylu, rozmawiała Anna Lwowa. Jutro o 18.30 w programie trzecim reportaż poświęcony katastrofie w Czarnobylu, a na Radio.PL już do posłuchania są dwa odcinki podcastu Czarnobyl. Historia prawdziwa. Na zegarach 22 minuty po godzinie 18.00 ja jeszcze Państwu zostawię jeden adres. Przypomnę właściwie. Kontakt 3 małpa, To jest adres, pod którym mogą zostawić Państwo historie, które uważają, że powinni się nimi zająć e, reporterzy programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeśli chcą Państwo dać nam znać, że dzieje się coś ważnego w Państwa okolicy albo jest jakiś problem warty załatwienia, to kontakt3małpapolskieradio.pl to adres, pod którym mogą Państwo podrzucać nam tematy. Trójka pisana cyfrą w tym adresie. kontakt3małpapolskieradio.pl a teraz w Trójce Męskie granie i nareszcie. Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do Ciebie i od dawna to wiem. Bóg, puk, puk, puk, Ty otwarzysz mi swoje życie, żebym ja móc w nim na co dzień być Do skutku, bo do tej pory nic Miałem grać z Tobą, czuję się jak z już, już mnie łap. Ciebie i od dawna to wiem. 26 minut po godzinie 18.00 tu program Trzeci Polskiego Radia. Mam dla Państwa coś w zanadrzu. 30 kwietnia szykuje się przedpremierowy odsłuch płyty Tori Amos o 19.00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To spotkanie poprowadzi Paweł Kostrzewa. Jeżeli Państwo mają ochotę pojawić się w Trójce właśnie, 30 kwietnia o godzinie 19.00 to warto wysłać nam e-mail. Może być ten adres, który wymieniłem przed momentem. kontakt 3 Ta trójka w tym adresie jest cyfrą pisana. kontakt 3 małpapolski-radio.pl To będzie premiera albumu In Times of Dragons, a właściwie przedpremierowy jej odsłuch, bo ta premiera 1 maja jest zaplanowana. Tori Amos, amerykańska wokalistka, autorka tekstów, pianistka, kompozytorka, zaprezentowała nowy singiel Gasoline Girls, który Państwo słyszeli jako piosenkę dnia w programie trzecim już parę dni temu, a 30 kwietnia szykuje się przedpremierowy odsłuch płyty w studiu imienia Agnieszki Osiecki o 19. Jeśli chcą Państwo tam się pojawić, mail na kontakt3 małpa Autopromocja W Klubie Trójki audiodokumencie. Historia pewnej fabryki. Putman ma swoje miejsce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 Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Jest 18.30. Skrót serwisu trójki, Krzysztof Zyblewski. Rozpoczęła się procedura uchylenia immunitetu eurodeputowanemu Mariuszowi Kamińskiemu z Prawej Sprawiedliwości. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Mecelo otwierając sesję w Strasburgu potwierdziła, że wpłynął wniosek polskiej prokuratury. Sprawa ma związek z działaniami Mariusza Kamińskiego jako szefa CBA w sprawie willi małżeństwa Kwaśniewskich w Kazimierzu Dolnym. Chodzi o przekroczenie uprawnień w latach 2007-2009 w związku z rozpoczęciem działań operacyjnych. W środę przedstawiciele nowych władz Węgier i Unii Europejskiej mają rozmawiać o odblokowaniu funduszy europejskich dla Budapesztu. Bruksela zamroziła 17 miliardów euro ze względu na wątpliwości związane z praworządnością zarządów Viktora Orbana. W spotkaniu mają wziąć udział przewodnicząca Komisji Urzula von der Leyen i przyszły premier Peter Madior. Większość z zamrożonych środków, 11 miliardów euro, Węgry mają szansę odzyskać jedynie do połowy sierpnia. Po tym terminie fundusze przepadną. Śmietniki na celowniku wandali w Bytomiu. W ostatnim czasie do dewastacji doszło w Szągierkach, słuchaj Górze czy w Miechowicach. O prawie, prawie 800 pojemników na odpady zniszczonych zostało w ubiegłym roku. Tylko w samych Miechowicach podpalonych zostało prawie 50 pojemników. Każdy spalony lub uszkodzony pojemnik to realne obciążenie dla budżetu systemu gospodarowania odpadami. Zniszczone pojemniki są wymieniane na nowe, aby zachować ciągłość odbioru odpadów od mieszkańców Bytomia. Ale kwotę, którą przeznaczamy na zakup nowych pojemników, wolalibyśmy oznaczyć na przykład na sprzątanie dzikich wysypisk, czy też nowy plac zabaw. Mówi rzeczniczka bytomskiego magistratu Małgorzata węgiel dnuk Władze Bytomia apelują do mieszkańców o reagowanie na przypadki wandalizmu. Pełny serwis trójki o 19.00. Będzie noc chłodna, przede wszystkim na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, tam od minus 4 do 0, a na południowym zachodzie, południu i wybrzeżu będzie od 1 do 4 na plusie. Jutro temperatura przeważnie od 7 do 15 stopni Celsjusza może popadać na północnym wschodzie, tam przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem także. 27,5 do 19. minuty do godziny 19, Tu program Trzeci Polskiego Radia. Teraz porozmawiamy o tym, co wydarzyło się w czasie weekendu w Londynie. Tam był maraton i złamany został rekord. Poniżej dwóch godzin pobiegło dwóch zawodników. Najszybciej kenijczyk Sebastian Sawek, który został pierwszym w dziejach zawodnikiem, który przebiegł maraton w czasie poniżej dwóch godzin. Podczas tej imprezie w Londynie trasę 42 km i 195 metrów pokonał w jedną godzinę 59 minut i 30 sekund. My teraz o tym biegu porozmawiamy z profesorem Wojciechem Radkowskim z WFIS Gdańsk. Byłem maratończykiem, mistrzem Polski z 1984 roku. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. W 1984 roku biegł pan maraton, jak szybko? 2 godziny 12 minut 49 sekund. To jest tak po 3, 3 minuty i 8 sekund na kilometr. Tak. To można przeliczać. A przypomina sobie pan, ile wówczas wynosił ten światowy rekord, jeśli chodzi o przebiegnięcie maratonu? Wtedy był rekord świata bodajże 2,836 do Dereka Claytona z Australii należący. Czyli można powiedzieć, że około 9 minut udało się urwać w te 42 lata, o ile dobrze liczę. To jest taki postęp, na jaki możemy liczyć też w najbliższych czterech dekadach, jak pan myśli? Na pewno nie na taki postęp, bo ja tak sobie analizując te wyniki, pomyślałem, że jeżeli teraz Sawę albo kto inny będzie chciał poprawić się o jedną sekundę na kilometrze, to urwie w najbliższym czasie gdzieś 42 do 50 sekund, bo to nie jest taki progres. To, to łatwiej jest pokonać, poprawić się z 2.15 na 2.12 niż z 2.00 na godzina 58. No tak, to zdecydowanie procentowo jest dużo większy skok, mimo że sekundowo może wychodzić na to samo. Zastanawiam mm -hmm. się, jakie znaczenie ma w tym postępie, jeśli chodzi o prędkość pokonywania tego dystansu, to jaka jest technologia, jak bardzo można analizować trasy maratonów. Jeśli chodzi o samego Sebastiana Sawę, to pojawiło się trochę zarzutów do niego w związku z tym, że stosował pewien doping mechaniczny, można by powiedzieć. On używał specjalnego modelu obuwia sportowego, bardzo lekkich butów, ważących 97 gramów, o których sam mówił, że są bardzo fajne, lekkie, wygodne, zapewniają świetne wsparcie i popychają do przodu, ale dodał, że nie denerwuje go krytyka, bo obuwie zostało oficjalnie dopuszczone do zawodów. To co teraz decyduje o tym, że te kolejne sekundy są urywane z poprzednich rekordów świata? Ja myślę, że pierwszy, ja bym na pierwszym miejscu postawił psychikę. Pewna taka bariera... Psychologiczna została złamana w 2019 roku, kiedy Eliud Kipchoge po raz pierwszy, chociaż nie w oficjalnym biegu maratońskim, złamał tę granicę. Wtedy też pokazał, że każdy dobrze trenujący zawodnik na odpowiednim poziomie może się o to pokusić. Dwa lata temu Kevin Kip, Kip, Kiptum ustanowił rekord świata, zbliżając się do granicy dwóch godzin w już normalnym biegu maratońskim. No a w tym roku to po się potwierdziło. No, to jest kwestia też technologii treningu, tak jak profesor Sozański lubi to określać. Yy, czyli przestawienie się z kiedyś biegania dużej ilości kilometrów na pozostanie przy tej objętości treningowej, ale zrealizowanej teraz znacznie bardziej, w większych prędkościach. Po prostu zawodnicy yy, na treningach szybciej pokonują te kilometry, które są im zadane przez trenerów czy przez sztaby szkoleniowe. I to jest ten model postępu. Proszę sobie wyobrazić, no, ja tak śledziłem tego sejwa, yy, który ma rekord życiowy współmaratonie 58 minut, nie, nie, a drugą połowę tego dystansu londyńskiego przebiegł 59 minut, czyli no, jego stopień wytrenowania jest naprawdę na olbrzymim poziomie. Potrafi, potrafią, potrafi utrzymać tempo przez no praktycznie przez cały dystans. Przy założeniu nawet, że pierwszą połowę dystansu przebiegł w 60 tam i pół minuty, czyli ten negatyw split miał o półtorej minuty wolniej niż pierwsze pierwszej części niż dru, dru, drugiej, czyli jego rezerwy są gdzieś na granicy jeszcze, myślę, przynajmniej jednej minuty, żeby poprawić ten swój własny rekord świata. Ja pamiętam, jak parę lat temu była taka wielka, powiedzmy też, kampania reklamowa, bo to uczestniczyła w tym jedna ze sportowych firm, związana z Ludem Kipczoga, który miał pobić właśnie w oficjalnym biegu te dwie godziny. Tam pamiętam, że dobierano odpowiedni bieg, który ma odpowiednio nachyloną trasę. Czytałem o tym, jak dużo zależy też od pogody, żeby ten wiatr wiał w odpowiednim kierunku. Jakie tu są zmienne które bierze się w ogóle pod uwagę podczas takiego biegu. Przede wszystkim temperatura, która jest tutaj która ma decydujące znaczenie. Jak yy, przeczytałem to w Londynie były w zasadzie idealne warunki, bo zaczynali w granicach 12 stopni, a potem kończąc bieg temperatura ta wzrosła do gdzieś do około 18 stopni Celsjusza, więc yy, idealne warunki. <śmiech> Nie było wiatru i słońce Prze, przebłyskiwało przez chmury, wiesz, nie, nie było też takiego prażenia, które, na które są narażeni zawodnicy, bo czasami się słyszy taką już w formie anegdotycznej, że bieg odbył się przy pięknej, słonecznej pogodzie, które to te warunki były sprzyjające dla zawodników. Nie, słońce nie jest sprzyjającym e, czynnikiem dla biegaczy długodystansowych, a temperatura również nie. I profil trasy w Londynie jest płaska trasa, z jakimiś tam minimalnymi podbiegami, które zmieniają rytm biegu, który też jest korzystny od czasu do czasu, jeżeli chodzi, żeby nie popadać w taką monotonię długiego dystansu i jak to się mówi żargonem biegaczy, człapać z taką samą prędkością przez, przez cały czas. Warto też, wykorzystując konfigurację terenu, troszeczkę ten rytm biegu zmieniać. Zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą. Jakie znaczenie w tym osiągnięciu tego wyjątkowego wyniku miało też to, że no, ta druga osoba, która pokonała metę, też przebiła ten rekord dwóch godzin, pobiegła poniżej dwóch godzin z wynikiem godzina 59.41 sekund dobiegu Etiopczyk. Czy ta rywalizacja mogła tam też przyspieszyć trochę osobę, która łamała ten rekord świata? Ja uważam, że jak najbardziej. Rywalizacja jest we wszystkich sportach takim elementem stymulującym do osiągania jak najlepszych wyników. Zawodnik jakby biegłby sam, to mógłby popaść w taki monotonny, o którym wspomniałem, rytm biegania. Mówi, prowadzę, do mety jest niedaleko, nie ma mobilizacji, za mną nikogo nie ma, na pewno wygram. I to jest taki dekoncentrujący moment, a tu się toczyła walka o każdą sekundę. I Kedżelcza chyba był do końca praktycznie do ostatniego, do ostatniej mili yy, równorzędnym partnerem dla zwycięzcy i myślę, że to też miało duży, duży wpływ na końcowy wynik. To jeszcze jedna rzecz, ostatnie pytanie w tej naszej dzisiejszej rozmowie, bo przeczytałem, że Kenijczyk, Sebastian Sawek, który dobiegł jako pierwszy w tym londyńskim maratonie, ma 31 lat w tym momencie. Jeżeli dobrze policzyłem też, to pan swój rekord życiowy osiągnął w wieku 30 lat. Czy to jest taka złota liczba dla maratończyków? Kiedyś tak się mówiło. Teraz ta granica się przesunęła już dużo niżej. Aczkolwiek no safe czy save, nie wiem jak to się dokładnie wymawia, z kenijska czy po angielsku bardziej. Yy, pokazuje, że jednak y, trzeba mieć jaką, jakieś doświadczenie yy, i staż treningowy, żeby te y, wyniki w maratonie na najwyższym poziomie uzyskiwać. Wprawdzie drugi etio etiopczyk, Kerzelcza chyba, tak? On, on to, był jest. Drugi, to był jego chyba debiut maratoński, ale on był zawodnikiem i zawodnikiem, który biegał pięć tysięcy z przeszkodami, o ile, o ile kojarzę, że nie, nie jest to zawodnik, który się wziął znikąd, no. Po prostu przestawił się na maraton i to mu bardzo dobrze wyszło. No, tak, takie są realia. Myślę, że te, koło tych 30 lat y, wiekowo trzeba mieć i za sobą jakiś letni staż treningowy, żeby Pokusić się o te najlepsze wyniki w maratonie. Podsumowywał profesor Wojciech Radkowski z AWF Gdańsk. Był maratańczyk, mistrz polski, który w 1984 roku pokonał maraton w 2 godziny 12 minut ile sekund? 49. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Holiday za nami 11 minut do 19 teraz Taylor Swift Elizabeth Taylor do you think it's That view Of Portofino Was on my mind When you called me At the Plaza Ooh, it doesn't feel So glamorous to be me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 7,5 do 19. Tu program trzeci Polskiego Radia. Kończymy już dzisiejszą audycję popołudniową i kłaniamy się państwu nisko całą ekipą, która za popołudniówkę dzisiejszą jest odpowiedzialna. Michał Jędrkowiak, Agnieszka Łukasiewicz, Kubowitkowski, Michał Matus. Dziękujemy. Dobrego wieczoru życzymy. No i prosimy zostać z nami jak najdłużej. Aksamit, Annegacek po 19. A to Szaka Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Robert Burniejka. Dziś potrenujemy hardkorowo niskie ceny. Mediaexpert, bierzesz produkt. Dwa, trzy, cztery...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 Żegnamy. Reklamy. Program Trzecie